Typ histeryczny. Pojęcie histerii należy do najstarszych w medycynie. Wywodzi się ono od słowa greckiego histeron macica. Z końcem ubiegłego stulecia używano w polskiej medycynie rodzimego terminu maciczność, którym określa się dwie, właściwie odrębne grupy zagadnień, osobowość lub psychopatię historyczną i objawy konwersji historycznej. Powiązanie z macicą wywodzi się ze starożytności, kiedy to uważano, iż choroba ta jest wywołana wędrowaniem macicy po całym ciele i zatykaniem przez nią różnych ważnych otworów, skutkiem czego nie mogły z ustroju wydostać się złe wapory i fluidy. Do niedawna, koniec ubiegłego stulecia, przeważał pogląd, że zarówno objawy konwersji historycznej, jak i osobowości historycznej występują przeważnie u kobiet. Obecnie w ramach równouprawnienia kobiety nie są pod tym względem uprzywilejowane. Choć dotychczas histeria kojarzy się bardziej z płcią słabą. Interesującym zjawiskiem jest to, że od początku swego istnienia pojęcie histerii zarówno w sensie typu osobowości, jak i objawów konwersyjnych miało pejoratywne znaczenie. Określenie kogoś jako histeryka uważa się powszechnie za obraźliwe. Prawdopodobnie pochodzi to stąd, iż wbrew znanemu powiedzeniu mundus vult de cipi świat chce być oszukiwany, ludzie na ogół nie lubią być wywodzeni w pole. Najwyraźniej to wywiedzenie w pole występuje w objawach konwersyjnych. Niejednokrotnie najpoważniejsze autorytety medyczne czuły się dotknięte tym, że pacjent, który demonstrował się im jako przypadek organiczny, okazał się w końcu przypadkiem czysto funkcjonalnym, to jest rzekome zmiany organiczne były historyczną konwersją. Lekarz dał się zjeść objawom, dał się naprowadzić na fałszywy trop i jego niechęć do chorego jest w pewnym sensie zrozumiała. Nie ma w tym winy chorego, gdyż objawy jego nie są symulowane, to jest świadomie udawane, ale wynikają z nieuświadomionych mechanizmów emocjonalnych. Lekarz stara się myśleć przyczynowo, nie zawsze mu się to wprawdzie udaje i po kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu latach dawne przyczynowe analizy genezy choroby wydają się nieraz śmieszne. Niemniej jednak irytuje się, gdy coś wymyka mu się spod próby ujęcia w związki logiczne. A tak się zwykle dzieje w wypadku histerii. Objawy histerii, a także cechy historycznej osobowości wymykają się spod nacisku praw przyczynowych, są czymś niespodziewanym, zaskakującym, nieprzewidzialnym, trudno je sobie wytłumaczyć. Człowiek wobec nich często czuje się bezradny. Widząc objaw historycznej konwersji lub historycznego zachowania się, stoi się jakby wobec tajemnych sił wydobywających się na zewnątrz z najgłębszych warstw człowieka. Próbujemy wprawdzie siły te w jakiś sposób sobie tłumaczyć, dawniej działaniem demonów, dziś podświadomych kompleksów, które w dobie obecnej spełniają rolę średniowiecznych diabłów. Dawniej w setkach wydanie pojawiał się młodna czarownica, który stanowił autorytatywne wyjaśnienie tajemniczych objawów, dziś w tysiącach wydanie pojawiają się psychoanalityczne dociekania nad tajemnicą nieświadomego. Tajemnica pozostaje jednak tajemnicą, budzi lęk, gdyż człowiek odczuwa, że sam nie jest wolny od tego, co u histeryka na zewnątrz się wydobywa. Może nie bez przyczyny pozostaje fakt, że miano histerii, raczej niesłusznie, przylgnęło do kobiet. Kobiety zawsze pozostaną dla mężczyzn czymś tajemniczym, niepoznawalnym i nieodgadnionym. Wynika to może stąd, że ich rozwój psychobiologiczny sięga dalej niż rozwój mężczyzn obejmuje bowiem fazę macierzyństwa. Jeśli w czasach inkwizycji masowo ginęły historyczki na stosie, bo z nich przeważnie rekrutowały się ówczesne czarownice, to prawdopodobnie w ten sposób wyrażała się agresja nie tylko do sił tajemnych i nieczystych i męskiej lęki nienawiść w stosunku do kobiet, ale też potępienie zachowania typu historycznego. Dziś nie pali się historyczek na stosie, ale niechęć pozostała. Negatywne nastawienie emocjonalne nie ułatwia oczywiście analizy zjawiska i dlatego dobrze jest na wstępie każdego badania zdać sobie sprawę ze swego uczuciowego stosunku do badanego przedmiotu, by z góry zabezpieczyć się przed emocjonalnymi wypaczeniami w percepcji przedmiotu. W objawach konwersji historycznej najbardziej irytuje ich nieprawdziwość, nieautentyczność. Chory ma porażoną rękę czy nogę, ale to nie jest prawdziwe porażenie, to jest powstałe na skutek uszkodzenia określonych struktur anatomicznych. Chory nie może poruszać ręką czy nogą, podobnie jak w organicznym porażeniu, ale przyczyna jest inna, niepoważna, jakieś tajemnicze mechanizmy emocjonalne, podświadome. Ktoś odczuwa bardzo silne bóle, ale trudno uwierzyć, że są to bóle prawdziwe, autentyczne, gdy nie mają one podłoża organicznego. W rzeczywistości chory taki może jednak nawet bardziej cierpieć niż ten, który jest dotknięty chorobą organiczną. Analogicznie, choć może mniej jaskrawo, przedstawia się sprawa z cechami osobowości czy psychopatii histerycznej. Mówimy o histerycznej teatralności, histeryk robi wszystko jakby na pokaz, afiszuje się, wszystko u niego jest jakby o pół tonu wyżej. Mówi za głośno lub za cicho, śmieje się zbyt hałaśliwie, płacze zbyt demonstratywnie, ubiera się zbyt jaskrawo, używa kosmetyków o zbyt ostrym zapachu lub kolorze. Jest to właściwie zły teatr, bo dobry polega na tym, że nie odczuwa się gry aktora, że jego ekspresja jest autentyczna, a w histerii uderzają przede wszystkim fałsz, nieprawdziwości i nieautentyczność. Przesada jest cechą złego aktora, co pięknie przedstawił Shakespeare ustami Hamleta pouczając wędrownych aktorów. Przesada jest cechą histeryka. Obok teatralności cechą znamienną historycznego charakteru jest burzliwość. Jest to przysłowiowa burza w szklance wody, byle głupstwo wywołuje niewspółmierną reakcję emocjonalną, pozytywną lub negatywną. Rozpacz, płacz przechodzą łatwo w nieopanowaną radość, w miłość i w nienawiść, zachwyt w obrzydzenie i tym podobne. Powód, często błahy, wystarcza do wywołania burzy emocjonalnej. Wydaje się, jakby rozpiętość między skrajnymi uczuciami i nastrojami u histerków była mała i dlatego dochodzą oni łatwo do ekstremalnych punktów biegunów uczuciowych. Częściowo ta burzliwość emocjonalna wynika z przesady. Gdy ktoś przesadza, to zawsze jego ekspresja jest zbyt silna. Prawdopodobnie pewną rolę odgrywa tu też niedojrzałość emocjonalna, dzieci łatwo przechodzą z jednego stanu emocjonalnego do drugiego i osiągają ich ekstremalne bieguny. Dlaczego histeryk brzmi fałszywie? Ten wałsz odczuwa przede wszystkim otoczenie i stąd prawdopodobnie bierze się niechęć do histeryków, ale też sam histeryk nieraz odczuwa własną jakby nieprawdziwość, stąd bierze się może jego chęć zaczynania życia na nowo, przekreślenia tego, co było, a także, wprawdzie znacznie rzadziej spotykana, tendencja do podwójnego życia, tak zwanej podwójnej osobowości typu dr. Jacky i Możliwe też, że tak typowa dla historyków teatralna przesada wywoli się również z tkwiącego w nich głęboko poczucia nieprawdziwości, nieautentyczności. Obserwuje się bowiem w życiu codziennym, że ludzie tym silniejszy nacisk kładą na ekspresję, im słabiej są wewnętrznie przekonani o słuszności swego stanowiska. Siła ekspresji do pewnych granic wzrasta proporcjonalnie z siłą przeżycia, a później stosunek między nimi staje się odwrotnie proporcjonalny, to znaczy człowiek tym głośniej krzyczy, im mniej go boli. Histeryk przesadnie manifestuje swoje uczucia, bo czasem sam w nieprawdziwie nie wierzy, często nie jest pewny, czy to są jego uczucia, czy z zewnątrz narzucone, jakby ktoś inny w nim siedział i nim kierował. Na tym zresztą polega historyczna dysocjacja. To wewnętrzne historyczne zakłamanie pochodzi prawdopodobnie z niemożności pogodzenia sprzecznych systemów wartości. Dla historyka mianowicie, podobnie zresztą dla psychastenika, pytaniem zasadniczym jest, jak mnie widzą inni. Wokół tego pytania koncentruje się ich wysiłek życia, pytanie to zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości. Pytanie takie stawia sobie każdy człowiek, zwłaszcza w okresie formowania się autoportretu, a więc w młodości. Pytanie to jest ściśle związane z działaniem układu samokontrolującego, sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu staramy się popatrzeć na siebie oczyma naszego otoczenia i pod wpływem takiego spojrzenia, zwierciadła społecznego, korygować nasze plany aktywności. Jest to na pewno pytanie ważne i zajmuje ono jedno z głównych miejsc w hierarchii wartości, jest bowiem ściśle związane z układem samokontrolującym. Prawdziwa jednak problematyka człowieka, jak zresztą każdej żywej istoty, nie może polegać wyłącznie na samokontroli. Żywa istota jest układem samokontrolującym, ale nie tylko nim. Ma ona własne cele i zadania, tym bardziej skomplikowane. Im wyższy poziom osiągnęła w filogenezie, a funkcje samokontrolujące służą tylko do sprawniejszego osiągnięcia tych celów. Ustawienie więc problemu, który jest wprawdzie ważny, ale tylko pomocniczy, na miejscu zasadniczego celu życiowego w hierarchii wartości jest swoistym oszustwem w stosunku do samego siebie. Człowiek nie żyje dla otoczenia, to znaczy tak... By się otoczeniu podobać, ale żyje dla siebie, opinia otoczenia ma ważne działanie kontrolujące, ale nigdy nie może zastąpić celu życia. Może mieć jedno z pierwszych miejsc w hierarchii wartości, jak na przykład w młodości, ale nigdy pierwsze miejsce. Gdy tak czynimy, okłamujemy samych siebie. Zaprzeczamy własnej indywidualności. Zasadniczy cel życia, swoiste dla danego człowieka charyzma, które powinno zajmować pierwsze miejsce w jego hierarchii wartości, zostaje zastąpione ideałem wytworzonym przez otoczenie, a więc nie własnym. Człowiek nie ma odwagi wystąpić wobec świata takim, jaki jest i jaki czuje się naprawdę a chce wystąpić takim, jakim, jego zdaniem, pragnie go widzieć otoczenie. Chce się zmienić w odbicie zwierciadła społecznego. Nigdy wszakże tym odbiciem stać się nie może. Jakaś jego część prawdziwa, często tajemnicza, nie mieszcząc się w tym wyidealizowanym obrazie własnej osoby, jest wciąż spychana i tłumiona. Rodzi się jakby druga, podziemna osobowość, której człowiek taki sam się boi, gdyż nie ma nad nią władzy. Pod powierzchnią cnotliwego doktora Jekiela rodzi się pod Zarówno objawy konwersji historycznej, jak i manifestacje charakteru historycznego mają w sobie coś z wulkanicznego wybuchu, coś z głębi wydobywa się na wierzch. To coś jest często dla samego chorego tajemnicze i niezrozumiałe, nie ma on nad tym władzy, gdyż nie jest to scalone w jeden system wartości. Oczywiście u każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu istnieje wewnętrzne rozbicie, każdy ma w sobie coś z anioła i diabła zarazem, swego doktora Jekiela i Mr. Hyda. Ta sprzeczność wewnętrzna wynika prawdopodobnie ze sprzeczności struktur czynnościowych i konieczności dokonania wyboru między dwiema wyłączającymi się możliwościami alternatywy. By jedna ze struktur mogła być zrealizowana, jej przeciwstawna struktura, antyteza, musi być stłumiona, by na zewnątrz wyskoczyła nią, diabeł musi być w głąb zepchnięty, albo vice versa. Ale siły integracyjne tkwiące w człowieku, podobnie zresztą jak w innych żywych istotach, tylko u człowieka ze względu na wielkość potencjalnych struktur czynnościowych integracja jest bardzo trudna, sprawiają, że przeciwstawne tendencje tworzą jakąś lepiej lub gorzej zintegrowaną całość. Poczucie wewnętrznej sprzeczności jest też wynikiem aktywności samokontrolujących. W każdym układzie samosterowniczym strumień sygnałów zwrotnych, sprzężenie zwrotne, odgrywa rolę korektora, ulepsza pierwotny plan aktywności. Wynika stąd, że to, co własne, jest zawsze trochę gorsze niż to, co płynie jako odbicie własnej aktywności ze świata otaczającego. Model własny jest gorszy niż model zwierciadła społecznego. W psychoanalitycznym schemacie psychiki model własny odpowiadałby funkcjom mit, a model zwierciadła społecznego funkcjom superego. Moje ja prawdziwe, instynktowne, pierwotne i tym podobne jest gorsze w porównaniu z ja społecznym, tworzącym się pod naciskiem zwierciadła społecznego. Sama sprzeczność jest cechą ludzkiej natury, prawdopodobnie głęboko niej tkwiącą, gdyż człowiek zarówno wartości wewnętrzne, jak i zewnętrzne przyjmuje w kategoriach antynomii czarne, białe. Jego obraz otaczającego świata, jak i własnej osoby, jest zawsze dialektyczny, teza, antyteza, synteza. W histerii dochodzi do zachwiania tej swoistej dialektyki. Jednej strony medalu człowiek stara się nie widzieć. Za własną przyjmuje tę, która jego zdaniem ma społeczną aprobatę, ja odbite w zwierciadle społecznym, natomiast odrzuca to, co jest bardziej własne i autentyczne. Traktuje to jako obcą, nieznaną część psychiki. Pacjenci Freuda, i jak wiadomo, rekrutowali się przeważnie z histeryków. Może ten fakt w pewnej mierze wpłynął na wyolbrzymienie znaczenia podświadomości. Histeryk nie może bowiem sobie poradzić z tym wszystkim, co nie mieści się w jego wyidealizowanym obrazie własnej osoby, który ma zyskać całkowitą aprobatę otoczenia i zbyt wiele swoich spraw musi spychać poniżej progu świadomości. Żyje jakby na wulkanie bo stare coś z głębi nieznanej i groźnej może wybuchnąć. Chciałby często życie zacząć na nowo, gdyż czuje, że najbardziej istotna część jego ja, znajdując się poza wyidealizowanym obrazem, manuje się, jest niewykorzystana. Często histerycy rytują otoczenie tym, że nie potrafią dojrzeć prawdy ani o sobie, ani o otaczającym świecie. Ich obraz świata i samych siebie bywa często zafałszowany. Patologicznym przykładem takiego zakłamania jest pseudologia fantastica. Nie jest to kłamstwo, ale podświadome zniekształcenie obrazu rzeczywistości, bardziej zbliżone do urojenia niż do kłamstwa. Tylko urojenie na ogół z miejsca jest przez otoczenie odbierane jako coś niezgodnego z obrazem rzeczywistości, a pseudologia phantastica jest jakby lepiej wmontowana w obraz rzeczywistości. Jest bardziej prawdopodobna niż urojenie i dlatego przez otoczenie bywa częściej, przynajmniej z początku, brana za prawdę. W kontaktach z histerkami irytuje więc nieraz ich niemożność ujrzenia prawdy. Możemy na różne sposoby udowadniać ją, przytaczać namacalne dowody. Nic to nie pomaga, Histerk widzi zarówno siebie, jak i otaczający go świat w specyficzny dla siebie sposób i nie może sobie wyobrazić, że prawda może inaczej się przedstawiać. Może na przykład uważać siebie za najlepszego męża lub żonę i czuje się pokrzywdzony, gdy otoczenie nie podziela jego punktu widzenia. Podobnie nieraz uważa się za najlepszego pracownika, choć w rzeczywistości jest często najgorszym. Najmniejsze słowa krytyki wywołują u niego oburzenie, poczucie krzywdy, niezrozumienia i tym podobne. Zafałszowania dotyczą nie tylko obrazu własnej osoby, choć w tym sektorze są najsilniejsze, ale też obrazu otaczającego świata. Jest to typowe dla historyków wiskwult thinking, myślą oni życzeniami. Świat jest taki, jakim chciałoby się, aby był, a nie taki, jaki jest rzeczywiście. Pragnienia stają się łatwo rzeczywistością. Normalnie człowiek dorosły odczuwa wyraźnie, a nieraz boleśnie granicę między marzeniem a rzeczywistością, między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną. Dzieci, jak wiadomo, potrafią tak oddać się swym marzeniom, że przez chwilę ich świat marzeń staje się światem rzeczywistym. Możliwe, że ten dziecinny brak granicy między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną jest następstwem niezwykle intensywnego tworzenia struktur czynnościowych, które w tym okresie życia występuje przy dość niedużych możliwościach ich realizacji. Tworzące się niezwykle obficie struktury potencjalne nie mieszczą się jakby w świecie wewnętrznym dziecka i zostają wyrzucone w świat otaczający, który na moment zmienia się w świat marzenia czy baśni. Jest to jakby fikcyjna zmiana struktury potencjalnej w realizowaną, Przy tak znacznej przewadze struktur potencjalnych nad zrealizowanymi, jaką obserwuje się w dzieciństwie i wczesnej młodości, współczynnik prawdopodobieństwa realizacji struktur czynnościowych byłby bardzo mały. A chwilowe przyjmowanie marzenia za rzeczywistość zwiększa w sposób sztuczny ten współczynnik, stosunek struktur czynnościowych potencjalnych do struktur zrealizowanych. Gdyby tego mechanizmu fikcyjnej realizacji nie było, wówczas dynamika tworzenia struktur potencjalnych stawałaby się coraz słabsza. Nie ma bowiem sensu tworzyć w nadmiarze coś, co nie ma żadnych szans realizacji. Świat dziecka niezdolnego do marzeń na jawie, to znaczy tak silnych, że stają się one prawie rzeczywistością, byłby niezwykle ubogi. Z wiekiem słabnie dynamika tworzenia potencjalnych struktur czynnościowych, tym samym dysproporcja między strukturami potencjalnymi a realizowanymi staje się mniejsza. Nie ma potrzeby stwarzania fikcyjnej realizacji. Choć w pewnych sytuacjach, gdy rzeczywistość staje się szczególnie ciężka do zniesienia, marzenia mogą nabrać cech rzeczywistości. Tworzą się wówczas życzeniowe uryjenia. Na przykład więźniowi wydaje się, że jest ułaskawiony, niekochanej kobiecie, że ma wielu adoratorów i tym podobne. Na tym zresztą polega spaczenie obrazu rzeczywistości, jakie obserwujemy u historyków. Chciałby być bardzo odważnym, dobrym, pracowitym, zdolnym, przystojnym, lubianym przez otoczenie i tym podobne to są jego potencjalne struktury czynnościowe. Niestety, rzeczywistość bywa nieraz odmienna. Historyk nie może jednak pogodzić się z granicą, która istnieje między marzeniem a rzeczywistością, między strukturą czynnościową potencjalną a zrealizowaną. Świadomość jego jest jakby za ciasna, by zmieściły się w niej te dwa, nieraz przeciwstawne obrazy świata i własnej osoby. Nagina on rzeczywistość do swego marzenia. Na tym polega jego łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, co u innego pozostaje marzeniem, u niego staje się rzeczywistością. Czuje się dotknięty czymś dożywego. nie może tego znieść, wolałby nie żyć, przestać istnieć, przynajmniej na moment i rzeczywiście traci przytomność, na chwilę jest z życia wyłączony. Jest wściekły na bliską sobie osobę, chętnie by ją zabił, ale wie, że to byłaby rzecz straszna, nie ominęłaby go kara i rzeczywiście ręka, która zamierzała się na tę osobę, staje się bezwładna. Kara się zrealizowała. Czuje się pokrzywdzony przez otoczenie, niezrozumiany, nieszczęśliwy, słaby i chory i rzeczywiście staje się chory, ma bóle, cierpi, ma wrażenie, że lada chwila umrze. Nie kocha swego męża. Chciałaby mieć kochanka, ale do męża żywi wiele szacunku. Wie, że nie potrafi go zdradzić. Za złe myśli wyznacza sobie karę. Nie wyjdzie z domu. I rzeczywiście nie może wyjść z domu, bo ogarnia ją paniczny lęk, uczucie duszności, zawroty głowy. Ma już dość swej żony. Nudzi go. Nie dorasta do jego poziomu. Chciałby od niej odejść. I rzeczywiście dalsze życie z tą kobietą staje się niemożliwe. Jest taka zaniedbana, nieatrakcyjna, brzydka, głupia, choć niedawno była tak piękna, mądra, dobra i tak dalej. W domu wieczny nieporządek, jedzenie ohydne, choć nie tak dawno dom ich był rozkoszną przystanią. Nie przyjmuje zmiany swych uczuć. On jest stały i niezmienny, zmieniła się rzeczywistości i tym podobne i tak dalej przykładów w tego rodzaju, zarówno z zakresu zachowania historycznego, jak i historycznej konwersji. Można by przytoczyć znacznie więcej. Analogiczne zjawisko łatwego realizowania potencjalnych struktur czynnościowych obserwujemy w hipnozie. Tylko tu osobą indukującą niezwykłe formy zachowania i przeżywania jest hipnotyzer ale w histerii też ma się często wrażenie, że ktoś inny kieruje naszym postępowaniem jakaś tajemna siła, jakiś demon, który w środku siedzi, tajemniczy it i superego i tym podobne. Człowiek nie ma tu władzy nad sobą, pod wpływem rozkazu hipnotyzera opadają powieki. Ręka staje się bezwładna, traci się percepcję bólu lub przeciwnie. Ból staje się niezwykle dotkliwy. Występują różnego rodzaju zmiany wegetatywne, normalnie niedostępne działaniu naszej woli, np. przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, skurcz naczyń krwionośnych także można skórę przewijać, a nie pojawi się kropla krwi lub odwrotnie. Ich rozszerzenie także występują jak u świętych stygmaty i tym podobne. Hipnotyzer może wywołać u swego delikwenta różnego rodzaju stany emocjonalne, miłości, zachwytu, wstrętu, lęku, rozpaczy i tym podobne. Może wywołać u niego zachowania typowe dla innych ludzi lub nawet zwierząt. Zachipnotyzowany będzie zachowywał się jak wielki uczony, święty, złoczyńca i tym podobne lub jak pies, lew, kot, jak dziecko, zakochany i tym podobne i tak dalej. Sugestia hipnotyzera może aktywować dawno zapomniane zapisy pamięciowe, które w hipnozie odtwarzane są zazwyczaj z fotograficzną dokładnością. Hipnoza ukazuje nam niezwykły zakres ludzkich możliwości. Zasugerowane struktury czynnościowe zostają zrealizowane, mimo że wiele z nich w normalnych warunkach nigdy by nie miało szans realizacji, np. kierowanie układem wegetatywnym, zapisami pamięciowymi i tym podobne. Hipnoza daje nam częściowy wgląd w problem realizacji tego, co w człowieku drzemie w formie potencjalnej. Mimo rozległych badań dotychczas nie wiemy, na czym polega mechanizm realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, który w hipnozie w sposób tak nieraz dramatyczny się ujawnia. Działa tu na pewno wpływ drugiej osoby. Wprawdzie można też samemu w stan hipnotyczny się wprowadzić, jak na przykład czynią to derwisze z pomocą ekstatycznego tańca, ale na ogół łatwiej jest dokonać tego z pomocą drugiej osoby, hipnotyzera. Dotykamy tu drugiej tajemnicy hipnozy, mianowicie wpływu drugiego człowieka. Z codziennego doświadczenia wiemy, że wpływ człowieka na człowieka jest bardzo duży i że nie zamyka się on tylko we wzajemnych oddziaływaniach werbalnych czy manualnych. Ludzie wpływają na siebie bez słów, bez wzajemnego dotykania. Bezsprzecznie w tym pozawerbalnym oddziaływaniu odgrywa rolę postawa, gestykulacja, mimika i tym podobne, ale jak się zdaje, to też nie jest wszystko, wiemy, jak łatwo uczucia i nastroje przenoszą się z człowieka na człowieka, wiemy, jak pewne aktywności są nieraz bezwiednie naśladowane i tym podobne, wiemy, że jedne osoby samą swą obecnością wnoszą w otoczenie niepokój, a drugie, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Nie wiemy tylko, na jakiej zasadzie to się dzieje. W hipnozie człowiek może zmienić się nie do poznania. Pod wpływem sugestii i hipnotyzera skromna niewiasta może zachowywać się jak rozpustna kurtyzana. Cigodny obywatel jak hurigan, dorosły człowiek jak małe dziecko i tym podobne. Aktorstwo, charakterystyczne dla histerii, jest tu doprowadzone do zenitu. Odnosi się wrażenie, że pod wpływem sugestii i hipnotyzy rodzą się jakby nowe osobowości danego człowieka. Analogiczne uczucie mamy niekiedy w stosunku do histeryków. Nagle odsłania się przed nami ich zupełnie nowe, nieznane oblicze, a zamienia się w diablice, człowiek skromny w pyszałka, tchórzliwy w bohatera. Cała nasza koncepcja osobowości zostaje zachwiana. Człowiek bowiem w histerii czy w hipnozie może jakby zmienić swoją osobowość, stać się kimś innym. Oczywiście możemy zmianę tę tłumaczyć aktywowaniem potencjalnych struktur czynnościowych, które w normalnych warunkach nie mają okazji wydobycia się na zewnątrz. Można też ją tłumaczyć nagłą zmianą maski, życie ma zawsze w sobie coś statu i wymaga noszenia maski i umiejętności aktorstwa. Złe aktorstwo histeryków sprawia, że otoczenie wyczuwa ich grę w historyczny teatr, którego nie wyczuwa w stosunku do osób dobrze swą rolę odgrywających. Obserwując życie ludzkie na dłuższej przestrzeni czasu widzimy nieraz, jak dany człowiek zmienił się psychicznie i fizycznie. Dawny stenik stał się pychnikiem, nieśmiały psychastenik zmienił się w śmiałego syntonika lub odwrotnie. Człowiek pełen werwy, radości życia i syntonii, stał się smutny, zamknięty w sobie, izolujący się od ludzi. Wiemy, jak ludzi zmieniają ciężkie przeżycia, na przykład obozy koncentracyjne, przeżycia wojenne, złe małżeństwo. Ludzie zmieniają się pod wpływem pracy, roli społecznej. Honores mutant mores. Zaszczyty zmieniają obyczaje, to jest człowieka, i tym podobne. W histerii i w hipnozie w sposób nieraz dramatyczny ujawnia się ta zmienność człowieka. I dochodzimy znów do pytania wyjściowego, czy natura ludzka jest zmienna i to co utrwalamy z niej w naszej koncepcji osobowości czy charakteru jest niezmienne dzięki przecięciu strumienia czasu w jednym punkcie. Gdy jednak dokonamy więcej takich przekrojów, obraz osobowości może okazać się bardzo labilny. Czy też jest ona mimo swej zmienności niezmienna? Coś w człowieku pozostaje zawsze takie samo i znając człowieka od dziecka, mówimy, on już taki był w młodości. Oddzielenie zmiennego od niezmiennego w człowieku jest niezwykle trudne, a często niemożliwe. Ujmując sprawę biologicznie, można by problem ten przedstawić następująco, niezmienny jest plan genetyczny, ale plan ten zawiera różne możliwości realizacji, tylko niektóre z nich będą mieć szansę spełnienia zależnie od warunków interakcji ze środowiskiem, z tego samego genotypu mogą powstać różne genotypy. W określaniu typu osobowości popełniamy często błąd uśmiercenia, to jest dokonujemy przekroju w jednym punkcie czasowym, zapominając o tym, że w innych punktach czasowych przekrój ten mógł przedstawiać się zupełnie inaczej, nie uwzględniamy współrzędnej czasu, która jest współrzędną zmian. W histerii i w hipnozie mamy okazję obserwować zmiany na krótkim odcinku czasowym, co oczywiście uwypukla problem zmienności natury ludzkiej. To, co dzieje się w hipnozie, w większości wypadków pokryte jest późniejszą niepamięcią, są to bowiem procesy rozgrywające się poniżej progu świadomości. Świadomość jakby nie jest zdolna pomieścić tych wszystkich realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, które mogą się wydarzyć w transie hipnotycznym. Coś podobnego dzieje się w histerii. Świadomość histeryka jest płytka i obejmuje niewielką przestrzeń życia psychicznego. Na skutek tego z trudem mieszczą się w niej struktury czynnościowe przeciwstawne. Histeryk nie może być jednocześnie doktorem Jekyllem i Mester Hydem, bo te dwie przeciwstawne struktury czynnościowe nie mieszczą się w jego świadomości. Tylko jedna z nich może się w niej znaleźć, druga zostaje zepchnięta do podświadomości. Człowiek o szerszej i głębszej świadomości jest w stanie pomieścić w niej dwie sprzeczne struktury czynnościowe. Odczuwa sprzeczność swojej natury, wie, że jest dobry i zły zarazem, mądry i głupi, że kocha i nienawidzi i tak dalej. Sprzeczności jakoś mieszczą się w jego świadomości, nie musi ich spychać w nieświadomość histeryk źle toleruje potencjalne struktury czynnościowe dlatego, że są one zwykle sprzeczne w stosunku do odpowiadających im struktur zrealizowanych, stąd wywodzi się znana koncepcja Jungowska cienia. Raz realizuje jedne, a raz drugie, przeciwstawne, struktury czynnościowe. Stąd pochodzi wrażenie jego zmienności, teatralności, nieautentyczności. Realizacja struktur potencjalnych zależna jest od hierarchii wartości, ona decyduje, która struktura pozostanie potencjalna, a która może zostać zrealizowana. Jeśli u histerka raz jedne, a raz przeciwstawne struktury są realizowane, to świadczy to o tym, że posługiwać się one musi przeciwstawnymi hierarchiami wartości. Zależnie od tego, która z nich znajduje się aktualnie w świadomości, realizują się odpowiednie struktury czynnościowe. Jeśli hierarchia wartości jest nastawiona na plus, to świat jest piękny, pociągający ludzie. Dobrze ich histerka odpowiednio się zachowuje, jest miły, pełen roku, czarujący i temy podobne. Gdy jednak znak hierarchii wartości się zmieni, cały świat zmienia swój obraz i z nim zmienia się też histeryk, czuje się pokrzywdzony, nieszczęśliwy, zły i odpowiednio się zachowuje, zanioła zmienia się w diabła. Oczywiście u każdego człowieka analogiczne zmiany hierarchii wartości można obserwować, na przykład zależnie od wahań nastroju. Nie przebiegają one jednak tak dramatycznie jak w histerii. Różnego rodzaju hierarchie wartości, niekiedy z sobą sprzeczne, istnieją obok siebie i zależnie od nastroju, stosunku uczuciowego do otoczenia, jedne z nich są silnie oświetlone, a inne w cięcie chowają. W histerii hierarchia wartości w danej sytuacji emocjonalno-nastrojowej nieaktualna zostaje zepchnięta do podświadomości, w świadomości utrzymuje się tylko hierarchia wartości aktualna. Dlatego nie ma tu już wahania, potencjalna struktura czynnościowa musi być zrealizowana. Normalnie struktura niezrealizowana, przeciwstawna tej, która została wybrana do realizacji, działa hamująco na proces decyzji, a nieraz na sam akt realizacji. Człowiek w swojej aktywności zewnętrznej jest hamowany przez istniejące w nim przeciwieństwa. W ten sposób tworzy się synteza przeciwstawnych hierarchii wartości. To co sprzeczne, swoista opozycja, nie znika ze świadomości i ma swój udział w formowaniu świadomej decyzji i kształtowaniu zewnętrznej aktywności. W histerii opozycja zostaje zepchnięta do podziemi. Stąd tak typowe dla histeryków poczucie, że w środku coś nieodgadnionego w nich drzemie, stąd też częste poczucie krzywdy, że są przez otoczenie niezrozumiani. Nikt mnie nie rozumie, stąd też niezaspokojone dążenie do szukania aprobaty otoczenia. Historyk nie czuje się pewny swoich hierarchii wartości, gdyż gdzieś głęboko skrywa się system przeciwstawny, dlatego tak rozpaczliwie szuka probaty otoczenia, co o mnie ludzie pomyślą, staje się jego nękającym pytaniem. Dla pauzu otoczenia gotów jest swe życie poświęcić, Brawlowa odwaga w obliczu śmierci jest cechą nierzadką historyków spotykaną. W tym narażaniu się na śmierć dla poklasku otoczenia można doszukać się też innego wątku, mianowicie pragnienia śmierci, które nie jest u historyków zjawiskiem rzadkim. Histeryk chciałby zniszczyć drugą stronę medalu, swoją przeciwstawną hierarchię wartości, sprzeczną z tą, którą na zewnątrz stara się demonstrować, a która czasem wbrew jego woli na zewnątrz wybucha. Nie mogąc pogodzić wewnętrznych sprzeczności, chciałby nieraz zniszczyć siebie, przekreślić, jak już wspomniano, dotychczasową historię życia i zacząć ją na nowo. Zamachy samobójcze często u histeryków się zdarzają, dla nich też typowe są jasne stany pomroczne, w których ludzie zapominają swoją przeszłość, nawet nazwisko i miejsce zamieszkania i zaczynają nowe życie jakby nowonarodzeni. Również u histeryków zdarzają się różnego rodzaju ucieczki z mniejszym lub większym zwężeniem świadomości, pojonania, fugi. Wydaje się, że źródło tego historycznego instynktu śmierci tkwi właśnie w niemożności pogodzenia z sobą sprzecznych hierarchii wartości, nie mieszczą się one w świadomości histeryka, która jest płytka, niezbyt rozległa. Zdolność akceptacji antynomicznej natury świata wymaga pewnej dojrzałości psychicznej. Dziecko, jak wiadomo, też nie umie pogodzić w sprzeczności otaczającego świata i własnej natury. Szczególnie wyraźnie uwydatnia się to w jego stosunku do rodziców. Nie może przyjąć, by rodzice mieli jakąkolwiek wadę, gdyż wówczas ich obraz zmieniałby się z białego w czarny. Byłoby to zburzenie porządku dziecinnego świata i środowisko macierzyńskie przestałoby wówczas istnieć. Obraz świata u dziecka jest zafałszowany, gdyż tego wymaga wczesny okres rozwoju, gdy młoda istota musi być chroniona przed złym istniejącym w świecie otaczającym. Środowisko macierzyńskie jest takim sztucznym środowiskiem osłaniającym przed niebezpieczeństwami życia. W miarę dorastania opuszcza się to środowisko i wchodzi w świat bardziej realne. W związku z tym przekształca się hierarchia wartości, staje się ona coraz bardziej skomplikowana, gdyż musi uwzględniać sprzeczności tkwiące w naturze własnej i w naturze otaczającego świata. Świadomość histeryka nie mieści tych sprzeczności, to co sprzeczne z wyidealizowanym obrazem jest zepchnięte poniżej progu świadomości. Za tym, że problem histerii polega na zbyt płytkiej świadomości, przemawiałby fakt, iż w histerii tak często występują różnego rodzaju zaburzenia świadomości, od całkowitej jej utraty poprzez zwężenia świadomości, amnezję, do historycznego zniekształcenia percepcji, histeryk często widzi to, co chce widzieć proporcjonalnie do zwężenia pola świadomego rozrasta się nieświadome. Histerk żyje jakby w jego cieniu, nigdy nie wie, co z niego może na zewnątrz wyskoczyć. Psychika, w której świadomość w porównaniu z nieświadomością stanowi tylko płytką warstwę, jest niepewną, jakby wulkaniczną, nigdy nie wiadomo, co i gdzie w niej wybuchnie. Dlatego u histerków pogotowie lękowe jest zazwyczaj większe niż w innych typach osobowości. Z tą niepewnością samego siebie wiążą się dwie cechy historyczne, dążenie do jak najszybszej realizacji struktury czynnościowej potencjalnej i szukanie oparcia w otoczeniu społecznym. Struktury zrealizowane dają zawsze większe poczucie pewności siebie niż struktury potencjalne. Struktura potencjalna pozostawia człowieka w stanie zawieszenia, oczekiwania, niepokoju. Tak mogłoby być, ale tak jeszcze nie jest, bo plan nie zamienił się w rzeczywistość, wszystko zawieszone jest w czasie przyszłym. Gdy jednak plan się zrealizuje, wówczas wzrasta stopień pewności siebie. Jest to zwycięstwo nad światem otaczającym, wzmaga się poczucie rzeczywistości, bo to, co niezrealizowane, jest zawsze mgliste, niepewne, zbliżone bardziej do marzenia niż do rzeczywistego faktu. Dla historyków typowa jest łatwość realizacji potencjalnych struktur czynnościowych. Dzięki temu ich życiorysy bywają nieraz niezwykle burzliwe i niezwykłe. Rzeczywistość miesza się w nich tak silnie z fantazją, że niejednokrotnie niepodobna jednego od drugiego odróżnić. Zagłoba, Munchhausen i tym podobne. Każda realizacja zwiększa poczucie pewności siebie. Marzenie przeistacza się w rzeczywistość, niepewne zmienia się w pewne. Przez realizację zostawia się ślad w otaczającym świecie. Struktura czynnościowa potencjalna jest strukturą własną, nieraz intymną. Świat nie ma do niej dostępu, natomiast struktura zrealizowana staje się przez sam akt wyrzucenia na zewnątrz częścią otaczającego świata, wartością już nie indywidualną, ale wspólną. Dzięki realizacji struktura czynnościowa wchodzi do ludzkiej wspólnoty. Dlatego histeryk szczególnie dba o aplauz otoczenia, chce, by jego struktury czynnościowe były przez nie aprobowane. Jak wiemy jednak, aprobata ta nie jest zjawiskiem zbyt częstym i otoczenie społeczne działa jako silny korektor planów aktywności, co oczywiście hamuje przekształcanie potencjalnych struktur zrealizowane. Histeryk nie może sobie jednak pozwolić na luksus magazynowania potencjalnych struktur czynnościowych, świadomość jego jest zbyt płytka, by je pomieścić, musi je wciąż realizować. Dlatego dochodzi u niego do wypaczenia mechanizmów sprzężenia zwrotnego. Otoczenie społeczne nie hamuje realizacji potencjalnych struktur czynnościowych, nie koryguje ich, ale pobudza do aktywności. Histeryk musi mieć swoje audytorium, ono pobudza go do aktywności, do aktorstwa. Często zupełnie nie dostrzega on krytycznego spojrzenia otoczenia, które na innego człowieka podziałałoby hamująco, a u niego działa zwykle pobudzająco. Zdarza się, że histeryk jest tak pochłonięty swoją grą, to jest realizacją potencjalnych struktur czynnościowych, że zupełnie nie dostrzega reakcji otoczenia. Wciąż mówi, mimo że już dawno powinien zamilknąć, śmieje się, mimo że raczej trzeba by było już być poważnym, plącze, choć jego płaczme robi już wrażenia, jest przekonany o aprobującym stosunku otoczenia, podczas gdy wszyscy już się z niego śmieją, obdarza dowodami swych uczuć osoby, które żadnych uczuć do niego nie żywią, a jeśli żywią, to raczej negatywne i tym podobne. U histerków więc zawodzi tak ważny mechanizm samokontroli, jakim jest odbiór zwierciadła społecznego. Histerk musi wciąż intensywnie realizować samego siebie, inaczej nie wytrzymałby istniejących w sobie sprzeczności, jego świadomość rozbiłaby się pod naporem sprzecznych struktur potencjalnych, co zresztą nie tak rzadko się zdarza. By móc realizować siebie, musi on zafałszować działania sygnałów zwrotnych płynących od społecznego otoczenia, normalnie hamujących i korygujących plany aktywności. Na tym polega częsty konflikt i swoista tragedia histeryków. Potrzebują oni gwałtownie aprobaty otoczenia i często wydaje im się fałszywie, że swym zachowaniem ją zdobywają, gdy tymczasem otoczenie ma ich wyraźnie dosyć. Aprobata otoczenia jest koniecznym warunkiem nie tylko łatwiejszego realizowania potencjalnych struktur czynnościowych, lecz także zmniejszenia poczucia niepewności. Aprobata otoczenia sprawia, że znika wahanie i niepewność. Tak charakterystyczne cech ludzkiej natury. Proces decyzji przebiega sprawniej i szybciej. Aż nazbyt dobrze wiadomo, że człowiek za probatą otoczenia, gdy jego ja przekształca się w my, dokonuje czynów, których indywidualnie nigdy by nie popełnił. Klasycznym przykładem jest mord, którego człowiek może dokonać bez wyrzutów sumienia, gdy ma za sobą poparcie grupy społecznej, jak w czasie wojny lub w działaniach wymiaru sprawiedliwości. W histerii więc wytwarza się szczególny układ między jednostką a jej otoczeniem społecznym. Histeryk jak dziecko musi realizować swe potencjalne struktury czynnościowe. Jego świadomość jest jakby za mała, by zatrzymać to, co nie da się w czyn zmienić. Do realizacji potrzebna jest jednak aprobata otoczenia, gdyż przez realizację to, co indywidualne, wchodzi we wspólnotę ludzkiego świata. Hyster więc stara się nagiąć swą hierarchię wartości do wymagań otoczenia, wzbudzić swym czynem aplauz otoczenia. Pod naciskiem otoczenia musi on jednak coraz więcej potencjalnych struktur czynnościowych spychać poniżej progu świadomości. Jego podświadomość pęcznie. Powstają w nim jakby dwie osoby. Jedna świadoma, kierująca się oficjalną, aprobowaną hierarchią wartości. Druga, podświadoma, zbudowana z potencjalnych struktur czynnościowych, do świadomości niedopuszczonych. Obie osoby ja nie są autentyczne, gdyż nie obejmują całości psychiki, składają się jakby z jej połówek. Ta nieautentyczność stwarza stan stałej niepewności, histeryk musi wciąż potwierdzać się w otoczeniu, gdyż sam nie czuje się siebie pewien, sam nie wie, jaki jest naprawdę, czy, jak to już określono, doktorem Jekielem czy Mesterheidem, czy jedną, czy drugą połówką swej psychiki. Przeważnie na zewnątrz realizuje oficjalną hierarchię wartości, tę, która zyskała społeczny imprimatur ale potencjalne struktury czynnościowe zepchnięte poniżej progu świadomości też domagają się realizacji wyjścia na światło dzienne. Na tym polega wulkaniczność psychiki i histeryka. Od czasu do czasu musi coś z tej drugiej, ukrytej części jego ja na wierzch się wydobyć. Te wybuchy potencjalnych i tłumionych struktur czynnościowych zaskakują otoczenie. Tym bardziej histeryk musi walczyć o jego aprobatę, by jego imprimatur robiło nie tylko oficjalną hierarchię wartości, ale też nieoficjalną. Podobnie jak dziecko, liczy on na to tolerancję otoczenia, dziecko również czasem może być złe i niedobre, mama mu wybaczy. W środowisku macierzyńskim nie może spotkać go krzywda. Histeryk też w skrycie pragnie być taktowany jak dziecko, chce, by mu wybaczono jego wybuchy, jego drugą stronę medalu. Dlatego często u histeryka pojawia się poczucie krzywdy. Niestety bowiem środowisko społeczne człowieka dorosłego nie jest środowiskiem macierzyńskim dziecka i stopień tolerancji w nim jest znacznie mniejszy. Dzięki jednak płytkiej świadomości histeryk w takich wypadkach nie pamięta realizowanej struktury czynnościowej, nie przyjmuje jej za swoją to nie ja, zniekształca jej obraz pamięciowy, patologiczny kłamca, a w bardziej drastycznych wypadkach świadomość w ogóle ulega zakłóceniu, omdlenia, ataki wielkiej histerii, ataki pseudoepileptyczne, różnego stopnia zamroczenia, jasne stany pomroczne, fugi, amnezje i tym podobne. W jakimś sensie problem histerii jest zagadnieniem zahamowania rozwoju, niedojrzałej osobowości, histeryk nie może wyjść ze świata dziecka w świat dorosłych, ze środowiska macierzyńskiego, w którym nie bierze się pewnej odpowiedzialności za swoje czyny, do środowiska dorosłych, do którego przynależności pierwszym warunkiem jest właśnie odpowiedzialność. Histeryk chce żyć na ulgowych, dziecięcych papierach i dlatego kokietuje swoje środowiska. Chce być lubianym, popularnym pupilem, pieszczotką, maskotką, breloczkiem. Gotów grać różnego rodzaju komedie, by zabawić otoczenie. Realizacja potencjalnych struktur czynnościowych przychodzi mu łatwo, gdyż cała jego psychika jest nastawiona na szybką realizację. Dlatego może on odtwarzać wiele ról, których normalnie człowiek bez cech historycznych nie potrafiłby odtworzyć, gdyż zbyt serio traktuje on swoją prawdziwą rolę. Historyk to śmieje się, to smuci, to kocha, to nienawidzi, to jest aniołem, to znów diabłem, pełen dostojeństwa, to znów błaznujący, uwielbiający, a za chwilę pogardzający, istny kalejdoskop nastrojów, uczuć, postaw wartościujących i tym podobne. W tym teatrze rozmaitości jest coś z dziecinnego stosunku do życia. Wszystko dzieje się na niby, jest bardziej zabawą niż życiem na serio. Nawet śmierć przybiera formy teatralne i taneczne, traci swą powagę i majestat. Histeryk często jak dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest śmierć, jest dla niego rodzajem snu, łatwo na śmierć się naraża, brawura historyków, łatwe usiłowania samobójstwa i tym podobne. Bezsprzecznie historycy dodają barw w życiu, dzięki nim staje się ono bardziej rozmaicone i pełne niespodzianek, traci swoją serioznost i powagę. Z drugiej jednak strony traci też swoją autentyczność, staje się bardziej teatrem niż prawdą. Wszystko sprawia wrażenie makiety, sztuczności, lepszej lub gorszej aktorskiej, staje się niepoważne i w końcu nudne. Życie jest zabawą, ale też ma swą niezgłębioną powagę, wynikającą z jego prawdziwości. Granica między teatrem a prawdą jest często nieuchwytna, ale właśnie pomieszanie tych dwóch elementów stanowi uroku życia. W histerii wyraźnie przeważa teatry, dlatego życie w historycznym kształcie w końcu jest puste i bez treści. Życia nie można taktować, zbyt serio, staje się ono wówczas nie do zniesienia, nie można też jednak nim się tylko bawić, gdyż każda zabawa w końcu zmienia się w nudę. Dodatnią stroną zabawy jest to, że wszystko w niej dzieje się na niby, dzięki czemu można wypróbowywać różne potencjalne struktury czynnościowe. Ale to samo stanowi także jej stronę ujemną. Świat otaczający na bielacach zabawki i człowiek sam dla siebie zabawką się staje. Zabawką można manipulować, robić z nią, co się zechce, i stroić, i pieścić, zaglądać do niej do środka, i zepsuć, zniszczyć, wyrzucić. U histeryków często można obserwować takie zabawkowe podejście do otoczenia, a zwłaszcza do innych ludzi. Historycy są przecież specjalistami od manipulacji ludzkimi uczuciami, nastrojami, postawami i tym podobne. Cieszą się, gdy mogą innymi ludźmi kierować, to znaczy wprowadzać ich w takie sytuacje, które oni sami wyreżyserowali. Jak w teatrze lak chcieliby oni pociągać ludzi za sznureczki ich namiętności, słabości, kompleksów i patrzeć na efekt swoich manipulacji. W psychoterapii indywidualnej i grupowej, gdy histeryk trafi na histeryka, to znaczy pacjent odpowiednio dobierze się z terapeutą, nieraz jesteśmy świadkami takiego wzajemnego pociągania się za sznureczki. Terapeuta stara się manipulować pacjentem, a pacjent terapeutą. W życiu społecznym są jednak sytuacje, w których pewien stopień wolności manipulowania otoczeniem jest nieodzowny. Wszystkie funkcje sterownicze wymagają takich zdolności. Wódz, kapłan, lekarz, nauczyciel muszą wiedzieć, jak pociągać sznurki swoich podopiecznych. Dlatego cechy histeryczne są w tych rolach bardzo przydatne. Dobry polityk, mąż stanu, dowódca, nauczyciel, duchowny, lekarz, kupiec i tym podobne muszą być po trosze historykami, by móc wywoływać u swych podwładnych czy klientów odpowiednie dla ich celów motywacje uczuciowe. Muszą oni umieć brać na ludzkich uczuciach. W grupie historyk działa raczej dezintegrująco, przez swój egocentryzm, chęć zwrócenia uwagi na siebie, ciągłe realizowanie nowych pomysłów, chęć manipulowania innymi stwarza on wokół siebie atmosferę napięcia, niepokoju, nigdy nie wiadomo, co nowego historyk wymyśli i tym podobne. W psychoterapii grupowej ekspansywni w nich łatwo mogą rozbić całą grupę terapeutyczną. Dążąc do jej całkowitego zdominowania. Ale cechy historyczne mają też jednak pozytywne znaczenie dla spójności grupy. Hierarchia wartości historyka opiera się na nawet przesadnym wyeksponowaniu otoczenia społecznego co o mnie inni pomyślą. Przez to samo wzrasta znaczenie grupy w porównaniu ze znaczeniem jednostki. Historyk łatwo realizuje swe potencjalne struktury czynnościowe, pobudza to grupę do aktywności, do wyładowania na zewnątrz swych uczuć, nastrojów, marzeń i tym podobne. Historyk łatwo może pociągnąć masy za sobą. U zawsze drzemie duży potencjał podświadomego i stosunkowo łatwo pozwala sobie on wyrzucić na wierzch nieco z tych sił tajemnych drzemiących pod powierzchnią świadomości. Te wulkany czy gejzery psychiczne mogą wyzwalać u innych członków grupy analogiczne tendencje do wyładowania się na zewnątrz. W grupie niejednokrotnie, jak wspomniano, hamulce społeczne słabną i człowiek, czując jej poparcie, dokonuje nieraz czynów, które indywidualnie wstydziłby się popełnić. Stąd może bierze się stare powiedzenie, senatores z Boniwiri, senatus mala bestia, senatorzy dobrzy mężowie, ale senat złe zwierzęta. Historyk wreszcie jest, zgodnie z tym, co zostało już powiedziane, swego rodzaju mistrzem odmaskowania się, manipulowania i tym podobnych aktywności, które w życiu społecznym są nieraz nieodzowne. Brak poczucia odpowiedzialności, raczej dość typowy dla histeryków, jest oczywiście cechą społecznie niekorzystną. Członkowie grupy powinni być odpowiedzialni. Brak poczucia odpowiedzialności wnosi jednak do współżycia społecznego coś niecoś z atmosfery dziecinnej zabawy. Wszystko dzieje się na niby, co niejednokrotnie zwiększa dynamikę grupy. Łatwiej powstają nowe pomysły i próby ich realizacji. Zbytnia powaga zwykle przydusza aktywność. Największą może tragedią osobistą histerka jest to, że nie osiąga on celu swych dążeń. Jego naczelnym hasłem jest staranie się o aprobatę otoczenia, bycie akceptowanym, podziwianym, lubianym, popularnym i tym podobne. Osiąga on jednak zwykle efekt odwrotny. Historycy na ogół nie są lubiani przez otoczenie. W pierwszym kontakcie mogą oni wzbudzać zainteresowanie, szybko jednak ludzie nimi męczą się i nudzą, mają ich dosyć, zwłaszcza gdy wykazują oni silne cechy dominacji i tendencje do manipulowania innymi ludźmi. Brak poczucia odpowiedzialności, wewnętrzne zakłamanie, przesady teatry i tym podobne cechy historyczne w dłuższym obcowaniu stają się nieraz nad wyraz tak Także histeryka wszyscy w końcu mają dosyć. Osiąga on efekt odwrotny od zamierzonego. Zamiast sympatii budzi nieraz antypatię otoczenia. A nikt może tak bardzo tej sympatii nie potrzebuje, jak właśnie historyk. Tylko ona bowiem może pomóc historykowi scalić przeciwstawne hierarchię wartości, świadomą i podświadomą. Na zasadzie błędnego koła, im sympatia otoczenia mniejsza, tym silniej stara się histeryk ją zdobyć, na skutek czego wzrasta jego historyczna ekspresja, która z kolei wpływa negatywnie na sympatię otoczenia. Histeryk często nie może oderwać się od nieprzychylnego sobie otoczenia społecznego, im bardziej ono go odpycha, tym bardziej on stara się je sobie pozyskać i sobie podporządkować. Ponieważ jednak łatwo okłamuje sam siebie, stwarza więc sobie łatwo obraz otoczenia społecznego odbiegający od rzeczywistości, a odpowiadający jego marzeniom. Tolerancja na samotność jest u histeryka na ogół mała. Oczywiście nigdy typy osobowości nie występują w czystej postaci i np. w mieszance historyczno-schizoidalnej tolerancja ta może być dość duża. Sama jednak konstrukcja osobowości historycznej wymaga silnego wsparcia w otoczeniu społecznym. Trudno nawet wyobrazić sobie bez widowni. Jeśli jest zmuszony do samotności, to wkrótce wypełnia się ona postaciami wyimaginowanymi, przed którymi dalej może on swój teatr rozgrywać. Pewna niedojrzałość emocjonalna, którą charakteryzują brak poczucia odpowiedzialności i traktowanie życia trochę na niby, sprawia, że historycy raczej długo zachowują swoją młodość. Starcze z dziedzinienia niejednokrotnie polega na zaostrzeniu się historycznych cech osobowości, które dawniej byłyby bardziej przysłonięte, a pod wpływem organicznego odhamowania wysunęły się na plan pierwszy. Analogiczne zaostrzenie się cech historycznych spotyka się w innych zespołach psychoorganicznych, a także w ostrych nerwicach. Niekiedy psychozy endogene, schizofrenia i cyklofrenia zaczynają się występowaniem historycznych cech osobowości. Niekiedy znów, nim jeszcze pojawią się zespół psychoorganiczne lub objawy neurologiczne. Zmiana osobowości w kierunku histerii jest pierwszym sygnałem procesu organicznego, na przykład guza mózgu. Histeryk jest stosunkowo odporny na ciosy, które człowiekowi życie zadaje. Przy całej swej niedojrzałości, chwilności, zmienności jest on więc w gruncie rzeczy dość twardy, życie go łatwo nie łamie. Może wynika to stąd, że traktuje on życie, jak zaznaczono, trochę na niby, że nie bierze go całkiem serio, że nie podejmuje pewnej odpowiedzialności za swoje czyny, nie czuje się kowalem swego losu. Jeśli dotykają go klęski, to nie jego to wina, ale otoczenia. Dlatego poczucie krzywdy jest u histeryków znacznie częstsze niż poczucie winy. Człowiek, który ma odwagę wziąć odpowiedzialność za samego siebie, na ogół szybciej się starzeje niż ten, który tę odpowiedzialność przerzuca na otoczenie, los i tym podobne, a sam stara się zachować postawę niewinnego dziecka. Nie wiemy, w jakim stopniu poczucie odpowiedzialności i troska przyspieszają proces dojrzewania i starzenia się. Ale bardziej zabawowe i beztroskie podejście do życia wprawdzie zwalnia proces dojrzewania, lecz równocześnie też opóźnia proces starzenia się. Ludzie z natury pogodni, weseli, beztroscy dłużej na ogół zachowują swoją młodość niż ci, którzy zbyt serio traktują ciężary życia, są nimi od początku przytłoczeni, czują się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za świat cały. Chcą nieraz świat ten naprawić, co zwykle im się oczywiście nie udaje. Jest to grupa zagadnienia wprawdzie odległa od problemu histerii i wiąże się bardziej z wodzoną dynamiką życiową i z filozofią życia, szczególnie zaś z postawą despotyczną. Ta bowiem szczególnie przyspiesza procesy starzenia się, np. Na miażdżycy naczyń mózgowych. Niemniej jednak warto o tym tu wspomnieć, gdy mowa o niedojrzałości i młodości historyków. Nakreślona tu problematyka histerii na pewno nie wyczerpuje kształtu zagadnień z tym typem osobowości związanych. Profesor Kempiński poruszył szerzej zagadnienie histerii jako nerwicy także w dziele pod tytułem Psychopatologia Nerwic. Fakt, że typ historyczny występuje w najrozmaitszych kręgach kulturowych i w rozmaitych epokach, że są pewne epoki i pewne kręgi kulturowe, w których typologia historyczna dominuje, jak się zdaje, średniowiecze było takim okresem, a wśród narodów europejskich Polacy są zaliczani do historyków. Typski wtotyny Brzezickiego przemawia za tym, że cechy historyczne są dość powszechne i tkwią głęboko w ludzkiej naturze, a pod wpływem czynników środowiskowych mogą one silniej się uwydatnić. Zdarza się bowiem, że człowiek nie manifestujący w życiu codziennym cech historycznych nagle zacznie je przejawiać w trudnej dla siebie sytuacji. W takich wypadkach można by mówić o histeryzacji osobowości, jak już wspomniano. Może ona wystąpić w organicznych uszkodzeniach układu nerwowego, na początku psychozendogennych, w ostrych nerwicach i tym podobne. Spotyka się ją też w trudnych warunkach środowiskowych, wobec których człowiek czuje się bezradny i nie może im sprostać. Niekiedy histeryzacja obejmuje całe grupy społeczne, na przykład w czasie katakolizmów, zarazy, wojen, rewolucji i tym podobne. W sytuacjach takich człowiek zazwyczaj traci zdolność kierowania swoim losem. Ma wrażenie, że jak liść jest miotany wichrem wydarzeń, wobec których jest całkowicie bezsilny. Poczucie odpowiedzialności za siebie i za otoczenie w takich warunkach znacznie się obniża. Człowiek przerzuca odpowiedzialność z siebie na swe otoczenie. W związku z tym jego procesy decyzji tracą autonomiczny charakter. Decyduje tak, jak decydują inni. Ja jest zastąpione przez my. Wzrasta sugestywność. Szukanie wodza, który jest na ojca. Człowiek łatwo ulega nastrojom i postawom uczuciowym swego otoczenia. Niepokój, który towarzyszy tego rodzaju sytuacjom, pobudza do aktywności. Wszelka aktywność rozładowuje bowiem stan wewnętrznego napięcia. Historyzacja ułatwia realizację potencjalnych struktur czynnościowych. Pojawiają się sposoby zachowania się, które w normalnych warunkach uległy stłumieniu, np. gwałtowne manifestowanie uczuć, zwłaszcza o znaku ujemnym, agresji, nienawiści i lęku. Łatwo też dochodzi do różnego rodzaju zwężenia świadomości, czy to wywołanego umyślnie, jak np. z pomocą alkoholu, narkotyków, ekstatycznego tańca podobne, czy też powstałego wskutek silnego napięcia emocjonalnego. Zjawisko histeryzacji występujące w sytuacji trudnej, zarówno uwarunkowanej wewnętrznie, ostra nerwica, początek psychozy endogennej, zmiany organiczne ośrodkowego układu nerwowego, jak i zewnętrzne, kataklizmy, wojny i temy podobne, może wskazywać na to, że jest to typ zachowania agresywnego. W trudnych sytuacjach bowiem człowiek z reguły wycofuje się do wcześniejszych form zachowania się, w których czuje się pewniejszy, choćby dlatego, że w tym wczesnym okresie życia otaczało go środowisko macierzyńskie, które było rękojmią bezpieczeństwa. Gdy nie możemy sprostać jakiejś sytuacji, dzieci nie jemy. Dyrektor, który nie może sobie poradzić z podległą mu instytucją, złości się jak małe dziecko i staje się nieraz despotyczny, jak bywają małe dzieci. Człowiek chory zachowuje się po trosze jak dziecko, gdyż sam nie jest zdolny sprostać chorobie, szuka opieki otoczenia. Dlaczego przyjmując postawę historyczną czuje się człowiek pewniejszy? W postawie tej nie odczuwa się tak silnie ciężaru odpowiedzialności za własne decyzje, gdyż ciężar ten zostaje w znacznej mierze przesunięty na otoczenie społeczne. Nie ja, tylko oni są odpowiedzialni za mnie. Ten brak odpowiedzialności, charakterystyczny dla histerii, wynika z samego zachowania systemu wartości. Histeryk, co warto przypomnieć, nie ma własnych hierarchii wartości, a zasadniczo ma je dwie, jedną pototoczenie co o mnie pomyślą, drugą podświadomą, chaotyczną i pełną sprzeczności, powstałą ze stłumionych struktur czynnościowych. Nie czuje się on odpowiedzialny za swą podświadomość, to nie on decyduje, ale coś, co w nim siedzi, jakaś zła siła i tym podobne. W jednym więc wypadku ciężar odpowiedzialności jest przeniesiony na otoczenie, w drugim, na mechanizmy działające poniżej progu świadomości, a więc od jego woli niezależne. Ta częściowa dezintegracja psychiczna w pewnym stopniu ułatwia przystosowanie się do trudnej sytuacji. Poczucie odpowiedzialności zmusza bowiem do konsekwentnego działania, a także w trudnych sytuacjach, jest często niemożliwe. Histeryk postępuje tak jak jego otoczenie, w ten sposób jego ja jest wzmocnione przez działanie grupy lub pod wpływem swych podświadomych impulsów, wówczas może wyładować z siebie to, co zostało stłumione, nie ponosząc jednocześnie za to odpowiedzialności, gdyż jest to poza zasięgiem jego świadomości i wolnej woli. Zdolność formowania samodzielnej decyzji wymaga raczej znacznej dojrzałości psychicznej. Trzeba wytworzyć sobie dość stabilny system wartości, mieć odwagę przeciwstawić go otoczeniu i odrzucać te potencjalne struktury czynnościowe, które są z tym systemem sprzeczne. Możliwe, że w sytuacjach trudnych, awaryjnych, taka konsekwentna i odpowiedzialna linia postępowania nie zdaje egzaminu. Możliwe, że lepsza jest wówczas linia postępowania bardziej przypadkowa, impulsywna, zmienna. W każdym razie jest to droga łatwiejsza, gdyż utrzymanie własnego systemu wartości mimo pieczących się trudności wymaga nieraz nie rada wysiłku. Umiejętność właściwego podejścia do histeryków nie jest sprawą łatwą. Przede wszystkim dlatego, że na dłuższą metę działają oni na nerwy swą teatralnością, wewnętrznym zakłamaniem, brakiem odpowiedzialności, chęcią zwrócenia na siebie uwagi, nieobliczalnymi reakcjami i tym podobne. Histeryk bardzo tęskni za afirmacją otoczenia i bardzo jej potrzebuje, jak dziecko chciałby przez otoczenie być przytulony, dopieszczony. Tej afirmacji nie można mu odmawiać, nie można go odrzucać od siebie dlatego, że jest historykiem, choćby nieraz się miało na to ochotę. Gdy historyk czuje się bezpieczny i aprobowany, wówczas nie musi tak usilnie walczyć o sympatię otoczenia, dzięki czemu cechy historyczne nieco przegasają. Człowiek aprobowany czuje się zazwyczaj silniejszy, jego autoportret się rozjaśnia, łatwiej mu przychodzi ustabilizować własne systemy wartości, dzięki czemu jego decyzje stają się bardziej własne, pewniejsze i odważniejsze. Ta ogólna zasada odnosi się też do historyków. Muszą oni mieć poczucie aprobaty, akceptacji, muszą czuć się bezpieczniej choćby wobec jednego człowieka, swojego lekarza. Dalszym krokiem w leczeniu historyków jest tuczenie ich prawdy. Czując więcej wiary w siebie, mają oni więcej odwagi spojrzeć bardziej obiektywnie na samych siebie. Dąży się tu do rozszerzenia ich pola świadomości, okazuje się, że to co tłumili, mogą spokojnie na wierzch wydobyć. Że nie wywoła to społecznego potępienia, podwójna hierarchia wartości, jedna na zewnątrz, druga od środka, podświadoma, okazuje się niepotrzebna, istnieje możliwość ich scalenia. Przez rozszerzenie swego pola świadomości człowiek staje się bardziej odpowiedzialny, zaczyna rozumieć, że to co dawniej uważał za działanie tajemniczego i nieposkromionego alterego, nie jest w gruncie rzeczy tak tajemnicze i niezwykłe, że mieści się w granicach ludzkich uczuć, namiętności i popędów. Ta akceptacja podświadomości jest elementem ważnym w leczeniu histerii. Na niej opiera się metoda oczyszczania, katarsis, stosowana w różnych systemach psychoterapeutycznych. Oczyszczenie daje człowiekowi poczucie wolności, przywraca mu odwagę do swobodnego decydowania i wiarę we własną hierarchię wartości. Ważnym momentem w postępowaniu z histerykami jest zachowanie możliwie stałej hierarchii wartości. Histeryk jest zmienny i łatwo przeskakuje z jednej hierarchii wartości w drugą, gdyż żadna z nich nie jest w nim ugruntowana. Zmienność ta dotyczy zarówno jego nastawień uczuciowych, jak i poglądów i sposobów zachowania się. Obcując z histerkiem odnosi się wrażenie, że jakby wypróbowuje on na otoczeniu różne, często przeciwstawne hierarchie wartości. Świadomie, a co częściej, podświadomie chce on jakby uwieść swego partnera kontaktu. Chce go oczarować, zawładnąć nim i móc nim manipulować. Podobnie jak dziecko czasem chce zdobyć swych rodziców, bez reszty związać ich z sobą stosunkiem symbiotycznym. Otóż w kontaktach z histerykiem trzeba umieć przeciwstawić się tym histerycznym czarom. Trzeba wobec histeryka zachować spokój i być konsekwentnym, tak by czuł on, iż w lekarzu ma zawsze oparcie. Ale że oparcie to nie jest zmienne jak jego własna natura, lecz jest jak twardy grunt pod nogami. W kontaktach z histerykami często razi nas i irytuje ich skrzywienie w widzeniu siebie i otaczającego świata. Żadne dowody nie potrafią ich przekonać, że ich obraz świata i własnej osoby nie jest prawdziwy. Gdy im się przytacza dowody na fałsz tego obrazu, na wewnętrzne zakłamanie, pobudza to ich do wybuchów emocjonalnych, ataków histerycznych, w których wyładowują swe poczucie krzywdy. Dlatego pokazywanie historykowi prawdy wprost w oczy wydaje się bezcelowe. Musi on do niej dojść sam, stopniowo, co możliwe jest dzięki temu, że jego partner kontaktu zachowuje wspomnianą stabilność. Podobnie rodzice postępują wobec rozkapryszonych dzieci, starają się nie zwracać uwagi na ich humory. Stabilność nie jest równoznaczna z obojętnością. Jak dziecko zawsze w swych rodzicach odczuwa życzliwość, nawet gdy jest karcone, taki histeryk musi tę życzliwość wyczuwać w swym lekarzu. W pierwszej fazie leczenia histeryk jest często aż zbyt skłony akceptować hierarchię wartości swego lekarza. Psychoanalitycy mieli najgorętszych zwolenników w swych teorii właśnie wśród własnych pacjentów. To zresztą umacniało ich wiarę w słuszność tych teorii. Zapominali tylko o tym, że zmieniając swych terapeutów, pacjenci też zwykle łatwo zmieniali swe psychiatryczne credo. Z histeryków na ogół rekrutują się najbardziej entuzjastyczni wyznawcy. Pacjenci historyczni na ogół szybko chwytają żargon psychiatryczny swego lekarza, naśladują jego postawy, wyznają jego poglądy. Czasem po kilku zdaniach wypowiedzianych przez pacjenta, historyka, można się zorientować, u jakiego psychiatry leczył się on uprzednio. Często potrafią oni w sposób naukowy wytłumaczyć swoje objawy, znają podstawową terminologię psychoanalityczną. Jeśli z psychiatrami tych kierunków się zetknęli, opisują swój przypadek fachowym językiem. Nieraz ich interpretacje są bez zarzutu, ale w ich wypadku poznanie siebie nie przynosi spodziewanego efektu terapeutycznego. Derwickie gnot chiseauton znaj znaj samego siebie, zawodzi. I często właśnie z ich ust słyszy się zdanie, że poznanie siebie w końcu nic człowiekowi nie pomaga, przynosi tylko smutek i rezygnację. Jest to zagadnienie w psychoterapii niezwykle istotne, każda bowiem metoda psychoterapeutyczna zmierza do lepszego poznania siebie. Jeśli poznanie to jest bezefektywne, niepotrzebny jest wielogodzinny wysiłek terapeutów i ich pacjentów. Wydaje się, że poszerzenie pola świadomości, na tym bowiem polega poznanie siebie, zawsze jest korzystne, choćby nawet był to zabieg przykry i bolesny. Z biologicznego punktu widzenia świadomości jest miernikiem stopnia rozwoju. Jest ona prawdopodobnie śladował istot niższych, a bardzo już rozbudowana u człowieka. U człowieka też wykazuje ona różne stopnie rozwoju. Im jest ona szersza i głębsza, tym mądrzejszy jest dany człowiek. Może życie jego jest nieraz trudniejsze, ale za to na pewno bogatsze niż człowieka żyjącego głównie swoją podświadomością. By coś weszło do świadomości, musi to coś stać się przeżyciem. To znaczy angażować ja, nie może działać tylko peryferyjnie, człowiek to musi w sobie przetrawić. Przypomina się tu ewangeliczna opowieść o Siewcy. Ziarno jest to samo, ale na różny grunt pada, by dało owoc, musi paść na grunt żyzny, w nim obumrzeć, by dać początek nowemu życiu. Prawdę o sobie człowiek musi przetrawić. Nie jest to proces łatwy, ale tylko tego typu poznanie siebie, które jest jednocześnie silnym przeżyciem, może dać efekty terapeutyczne. Tu dochodzimy do dość istotnego problemu histerii. W jakim stopniu ten typ osobowości broni człowieka przed siłą przeżycia? Na ogół panuje przekonanie, że histerycy przeżywają burzliwie, ale płytko, przysłowiowa burza w szklance wody. Już sam fakt, że szczególnie łatwo przechodzą oni z jednego skrajnego nastroju czy uczucia do przeciwstawnego, może przemawiać za tym, iż zbytnio w te przeżycia emocjonalne się nie angażują. Gdzieś w środku zachowują belle ręce uroczą beztroskę, postawę obojętnego obserwatora, który czasem nawet z pewnym rozbawieniem ogląda burzę przez siebie wywołaną. Gleba tu płytka i pod nią jest skała, dlatego ziarno prawdy tak szybko w niej obumiera. Przedstawiając typy osobowości na tle systemów wartości, wychodziliśmy z założenia, że systemy te są czymś dla człowieka najważniejszym, wedle nich bowiem kształtuje się proces decyzji, a tym samym zewnętrzne zachowanie człowieka. Na ogół człowiek nie zdaje sobie w pełni sprawy z własnego systemu wartości, choćby dlatego, że znaczna jego część znajduje się poniżej poziomu świadomości. Od tej części zależą decyzje autonomiczne i zautomatyzowane, to znaczy te, w których czynnik wolnej woli nie istnieje, a które jednak odgrywają ważną rolę w wymodelowaniu naszych form zachowania się i przeżywania. Fakt, że w histerii ten system wartości się nie wytwarza, że jest on niedorozwinięty, że sprzeczne systemy występują obok siebie, dr. Jackie limester Height, że to, co niewygodne, łatwo jest spychane do podświadomości, że trzeba wciąż szukać oparcia w otoczeniu dla wzmocnienia niepewnego systemu wartości, to wszystko mogłoby wskazywać, że histeria żyje jakby na ulgowej tarfie. System wartości jest bowiem tym, co człowiek musi sobie stwarzać w ciągu życia, i za to, co stworzył, musi ponosić konsekwencje. Bez systemu wartości nie ma odpowiedzialności, bo za co ma człowiek odpowiadać, jeśli własnego dekalogu sobie nie stworzył. Oczywiście nie jest całkiem tak, jakby histerk był w ogóle pozbawiony systemu wartości, bez niego niemożliwe byłyby żadne decyzje, ani świadome, ani nieświadome. Proces decyzji, jak wielokrotnie podkreślano, jest istotną funkcją układu nerwowego. Bez swoistej hierarchii wartości układ nerwowy nie mógłby pracować, to znaczy decydować. Nie wiemy jednak, na czym polega ten system wartości na poziomie neurofizjologicznym. Na drodze introspekcji potrafimy analizować decyzje świadome. Tych jednak histeryk jakby unika, przerzuca ciężar decyzji na otoczenie lub na swoją podświadomość. Jakby boi się rozszerzenia i pogłębienia swojej świadomości. A właśnie w tym kierunku zmierza każdy proces psychoterapeutyczny. Dlatego histerycy stanowią tak trudny i na ogół niewdzięczny materiał do psychoterapii. Mimo pozornej podatności na nią, w rzeczywistości są niezwykle oporni, wyczuwa się w nich, jak już określono, pod cienką powierzchnią gleby twardą skałę. Co jest jednak tą twardą skałą? Pewne zachowania typu histerycznego można zauważyć u zwierząt wyższych. U zwierząt domowych spotyka się ciążę histeryczną, histeryczne ataki złego humoru. U zwierząt żyjących dziko można obserwować straszenie wroga, gdy zwierzę puszy się i na jeża. chcą one jakby samą postawą i miną zmusić wroga do ucieczki. Również w zalotach zwierzęta odgrywają cały teatr, w którym swym tańcem, śpiewem, strojeniem piór chcą oczarować partnerkę. Istotą tego typu zachowania jest przybieranie maski, która ma wywrzeć pożądane wrażenie na otoczeniu. Jest to swoiste strojenie min, robienie gęby do świata otaczającego. W zasadzie to samo robi histeryk, tylko skala jego zachowania jest znacznie bogatsza. Tym teatrem stara się on podbić otaczający świat, pokonać go lub do siebie przyciągnąć. W celu zachowania życia własnego i życia gatunku stosuje się tu pewnego rodzaju oszustwo, stara się światu otaczającemu pokazać inne oblicze, wydać się mu piękniejszym, jak na przykład w zalotach, lub groźniejszym, jak na przykład w walce. Za takie oszustwo można by też uważać mimikrę, gdy zwierzę upodabnia się do swego środowiska, by uchronić się w ten sposób przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Wydaje się więc, że tą twardą skałą histeryka jest jego walka o przetrwanie. Przy tym chodzi tu zwykle o przetrwanie własne. Pierwsze prawo biologiczne jest ważniejsze. U większości historyków, prawdopodobnie w związku z ich niedojrzałością emocjonalną, na ogół nie dochodzi do pełnego rozwinięcia potrzeb i postaw uczuciowych związanych z drugim prawem biologicznym. Historyczki są często zimne seksualnie, cierpią na anorgazmie, uczucia macierzyńskie są u nich płytkie, dziecko traktują potroszę jak lalkę i swoją zabawkę, w związkach erotycznych bawi je przede wszystkim flirt, fakt, że są podziwiane, podboje i tym podobne. Miłość łatwo przeradza się u nich w chęci dominowania. Podobnie historycy też są zasadniczo zimni seksualnie, w miłości często szukają zaspokojenia swoich ambicji co kobieta, to nieprzyjaciel, fascynuje ich więcej zdobywanie partnerki niż jej posiadanie. Flirt jest ważniejszy od miłości. Chcą być podziwiani przez swe partnerki, a je z kolei traktują trochę jak przedmiot zabawy laleczka, kociak. W stosunku do dzieci bywają despotyczni lub beztroscy. Natomiast wyraźnie się zaznacza u historyków przewaga pierwszego prawa biologicznego. Na ogół mieją oni zabiegać o własne interesy, nie dają się łatwo skrzywdzić, często przejawiają wyraźny egoizm, nie lubią zbytnio się przemęczać, wolą innym rozkazywać, wolą też mówić o swej pracy niż pracować. Nieraz są już tak zmęczeni mówieniem, że na pracę sił im nie staje. Chcą tanim sposobami, bez większego wysiłku zdobyć otoczenia. Piękne słowa, piękne stroje, piękne formy, a pod spodem często pustka. Pracują z rywami, po krótkim zapale, przysłowiowy polski słomiany zapał, z powrotem ogarnia ich lenistwo. Tak więc gdy uważniej przypatrzeć się histerykom dość wyraźnie rysuje się ich systemy wartości. Można by go streścić w haśle, przetrwać za wszelką cenę przy możliwie najmniejszym wysiłku. Histeryk jak Cameron, zmienia swe oblicze, raz jest taki, raz inny, byle utrzymać się na powierzchni, nie dać się życiu pokonać. Może tego typu styl życia jest z punktu widzenia adaptacji korzystny. Łatwiej bowiem zaadaptować się do warunków życia realizując różnego rodzaju formy zachowania, strojąc jakby różne miny do świata, niż trzymając się tylko jednej. Teatr robiony pod publikę. To jest z chęci przypodobania się otoczeniu. Też powinien ułatwić współżycie z ludźmi. Niestety, tragedią histerka jest to, że jego marzenia się nie spełniają. Chciałby bardzo być w pełni zaakceptowany przez otoczenie, jak mnie ludzie widzą, jest, jak wiadomo, jego naczelną maksymą, ale niestety, ludzie przeważnie mają go dosyć i od niego się odwracają. To oczywiście na domiar nasila cechy historyczne. Dlatego akceptacja jest szczególnie ważnym momentem w terapii historyków. W świetle przedstawionych obserwacji styl historyczny byłby bardziej pierwotny, w pewnej mierze występujący już w świecie zwierzęcym, a u człowieka pojawiający się szczególnie w sytuacjach trudnych, zagrożenia, w których człowiek czuje się bezradny, Histeryzacja. Styl ten jest na ogół dowodem pewnej niedojrzałości emocjonalnej. W hierarchii wartości najważniejsze staje się hasło, przetrwać za wszelką cenę. Hasło, które godzi wodność człowieka.